Ma już zamknięta, lulilu, Ludzie śpią i ptaszki śpią i kotki śpią i psy Zamknij więc poczęta, Luli lulilu śpią już zaś i tak Myśmy mieli radio, takie malutkie, to znaczy radio Tam był kryształek i trzeba było w tym kryształku wyszukać fali na słuchawki a jak Radocha była, bo to była główna stacja, to była z, z jak się nazywa, Ukrainy, stolicy Ukrainy, Zdrowa. Szepko i Tońko było dwóch takich komedii, komedio e, zabawiających w radio. To wszyscy szepko i Tońko słuchali, kochani. Ale to była atrakcja, bo leż leżeliśmy w łóżku, jedną słuchawkę miał, jedną miała mama, jedną córka, znaczy siostra, później ojciec. No, no było to takie atrakcyjne, ale widzisz, to te pierwsze rzeczy, nie? A radio kto miał? Mój Boże, przed wojną miała tylko jedna rodzina w naszej kamicy radio. Mój Boże kochany, co to było? Dzieci, mo moje koledzy z naprzeciwka mieszkali w piwnicy równej z schodnikiem. To od wczesnej wiosny latali na boso do później jesieni. Bieda tam była. No, no, no. Ojciec chodził po wiory do tartaku i wór taki jak dwa razy agon nosił te wiory. Palili, głównie chodzi o zimę, nie, zimę rewiesień, To mieszkali w piwnicy, nie wiem, mieli taką tą rurę gdzieś wyprowadzoną. Bieda też była okrutna, ale na przykład były takie sytuacje, że jak mój ojciec był Cieślą i się budowali rzadko kto, pod Poznaniem gdzieś, nie, no to Ojciec i tam jeszcze inny, jego współpracownik brali namiot, pod namiotem spali, żywili się na tej wsi, co tam było. Dopóki jak zrobili to żebrowania dachu, bo głównie cześle to, to robili, no tak skończyła się budowa. Po iluś tam tygodniach czy, czy pół roku, no to dostali pieniążki i te pieniążki później były do Pończochy wybierane. A jak pracę ojciec mój nie miał kochany ojciec, to kupił sobie wózek taki na czterech kołach, z takim dyszlem i taki pas, to wyjeżdżał o drugiej w nocy do Bułgarów, do tych bambrów tutaj na Ratajach, bo tam były same gospodarstwa, no i kupował co się dało, jajka, nie jajka, jarzyny, jak owoce, to owoce. Załatwił sobie miejsce tu na parku. Tu na placu, gdzie Sapieżyński to jest, nie? I tak, i sprzedawał wówczas, zarabiał, widzisz, ale musiał opłacić to miejsce tam nie? I, i o drugie albo wcześniej wyjechać do tych bambrów. Bo tu zostało po pierwszej wojnie światowej dużo tych bambułów, tych, którzy mieli swoje, y, swoją ziemię i produkowali, nie? No. także jak było to było, to na przykład jak było cienko, ojciec nie miał pracy i się pieniądze kończyły, to babcia moja mówi, masz, idź do Pana Płoszyńskiego po bułeczki czerstwe. To nie, nie były stare, tylko były nam od kilku dni, nie? Bo tak ludzie wszystko świeże kupowali. No to jak poszedłem do tego piekarza, to mi taką torbę papierową, to przyniosłem za 10 groszy tą pełną torbę tych bułek. do babcia jak yy, w okresie, kiedy się paliło w piecu, to te bułeczki owinęła w taką lnianą, miała ręcznik wilgotny. Te bułeczki trochę tej wilgoci nabrały i włożyła do tej framugi, jak to mówili, tam gdzie się wypiekało placki cokolwiek, nie? I one chrupiące wychodziły. I popatrz, ale to było na przykład do rzeźnika, jak chłopiec, tak jak ja, tam 7-8 lat, i mama mówi, idź i tu na kartce masz, kup pół funta, bo to na funty też było, królewieckie tam tyle wątrobianki i tego. To taki dzieciak szedł, obraz, sobie to każdy ekspedient. I jak brał kiełbasę i tam miał odciąć ten kawałek, to pierwszy zawsze odżynał. Dlaczego? Bo mógł się obudzić wątrobianką, tam, tam sam, tym metką, czymś i tych jak został taki ten pięć to tego już nikt nie kupował, albo i więcej. To tych odpadków się nagromadziło, to za 5 groszy, 10 groszy dostał taką wielką porcję tych odpadków. To babcia jak to wszystko pokroiła, to bigos. Tak, były stajnie i tam w czasie y, tym y, okupacji była jeszcze mleczarnia. Było sześć koni, dwa wozy takie, a jeden taki kryty, a dwa takie, gdzie, gdzie skany kany składali. Także od godziny drugiej już było potania. a się jednak można było przyzwyczaić. Także po wojnie ta mleczarnia została odnowiona i cały czas funkcjonowała, dopóki nie wybudowali nowej na ogrodowej i że dobrze będzie, No pewno, że były radosne. Słuchaj, w okupację, w tej naszej kamienicy to Mieliśmy kolegów, którzy cieszyli się jak gdzieś była zabawa, to akordon, skrzypeczki, takie były koledzy, koleżanki, to prywatne takie zabawy w domu były, nie, co za radocha, ile muzyki było, ach, no ale to, ale wciąż było głodno, chnep mi się śnił wciąż, suchy. Ja zjadłem za babcię, za mamy, rację. No człowiek się rozwijał i, i się dużo biegało. Byliśmy bez troski, tak, ale, ale też były zagrożenia, bo ci Hitler-Hitler-Jugend na obok, na naszej ulicy, na Śrileckiej, to mieli taką zbiornicę tych tych bandytów, tych młodych bandytów ich kształtowali na, na zbrodniarzy. To robili różne takie wypady i nieraz ja wszedłem tam na obok parę kamienic na rybakach były sklepy spożywcze jeszcze, ale już pod rządem niemieckim to ci, co my byli właścicielami i pracowali u Niemca, właściciela, który przejął ten sklep, nie? To.. Poszedłem tam po były za darno, za darmo. Można było kupić wody te gazowane, nie? Także poszedłem tam po tę wodę gazowaną, ale już czekało tam z 10-15 nie, nie pamiętam na mnie. mnie obeszli wiesz, jak zbójce zabrali, za kołnyś wpakowali mnie do takiej obok była taka. E, specjalna jednostka, co remontowali kasy pancerne, wiesz? taka firma w podwórzu i widzieli, zamknęli mnie do jednej kasy pancernej. I gdyby nie to, że moim kolegą przed wojną był syn obecnego Volksdeutscha, bo wyszedł za żonę, uczylił się raz do niemiecką kobietę, ale on był Volksdeutschem, polegał na a żona jego bo Niemku, Reisdeutsch. To ja przypuszczam, bym tam umarł w tym, by się idusił. Ojciec był, że tak powiem, folksdeutschem i miał żonę Niemkę, no to chłopak musiał być H.J., musiał być Hitlerjugen. No i ja przypuszczam, że on powiedział ojcu później. My przed wojną przecież żeśmy chodzili do jednej szkoły, no i powiedział pewna nie otworzył, z wroskiem, po niemiecku to, ale wiesz, musiał mu powiedzieć. Było w człowieku, widzisz, wychowany zupełnie inaczej, nagle do takich bandytów go wcielili, ale to był okres smutny, ale jednocześnie w pewnym sensie bez troski, bo człowiek tego nie rozumiał, co się działo. Wiedziało się, że jest bieda, że, że są racjonowane, wszystko racjonowane jest żywność. Dla Polaków masła nie było, tylko margaryna. Mydło było jakieś takie świństwo, że się nie mydliło, a później się pojawiło mydłem mydło mówili, że, że z tłuszczu ludzkiego. Lekkie było takie jak piórko, wiesz. I bardzo podobne, że robili to mydło z ludzi, to jest coś ogromnego. Ale wszyscy, wiesz co, ludzie mówili, wszyscy o tym mówili, że to jest mydło z ludzi, dla Polaków oczywiście. Jest wielu jak my, spójrz rozejrzyj się w tłumie, w nich się dzieje to samo co w nas. Sądziłeś, że się los wziął w swe ręce, los silniejszy od ciebie. Ojca, popatrz: w 1940 roku zabrali ojca, bo nie podpisał listy VD listy, Mama tak samo. Ale ponieważ umieli, perfekt po niemiecku, bo wychowali, wychowali byli za Wilhelma II, mówili de Wilhelm de Zweite, To słuchaj, to po polsku dbali o to, żeby w domu uczyć się. Nie? To uczyli i czytali książki. To umieli po polsku, tak jak mama poszła po wojnie do pracy. <coughs> To nie podpisała tej, tego Fałdę, no to dostała karnie do pracy. To chodziła słuchaj tylko dlatego, że umiała po niemiecku, umiała się wybronić. Bo ktoś nie umiał, no to do obozu. Także ojciec zginął, nie wiedzieliśmy, nie wiem, dwa po dwóch latach, a może nie cały dwóch latach, przyszedł pierwszy list. Ale bez znaczka, bez niczego, bez nadawcy. Tylko pieciątka okrągła i tam jakiś tam rząd liter, cyfr. A okazuje się, że to był cyfr wojskowy tajny, bo pracowały cię w chucie głównej na Śląsku. Tylko dlatego, że umiał się wybronić, i, bo inaczej skończyłby w obozie. Oni mieli jakiś taki może podświadomy respekt do tych, którzy mówili perfekt po niemiecku, nie? Ale cztery lata w tym piekle był. I listy były cenzurowane to była taka kartka gubowana, to znaczy klejem, przetwierdzona y, o, o, na tym, klejem można było wiesz, klej stały takie, nie? że trzeba zmoczyć i zamknięta i wszystko przedtem było pięknie, ładnie, a... nic nie mógł napisać, bo wszystko było zezurowane. Także nie było łatwo, bo ja zastępowałem ojca w domu. Wszystkie prace ciężkie, grumbanie drewna, noszenie węgli, z piwnicy naprawy różne w domu jako chłopiec już robiłem albo te podeszwy z gumą od, od rowerów starych takich wiesz ciąłem i no, przybijałem to żeby te buty jakoś się bardzo kochany nie było łatwo, te wszystkie ciężkie prace ja już wykonywałem. Mama była, mama ma 39 kilo kości same pojedyncze okna, mróz, tak, za, za yy, lodzone okna. Przed wojną, jak ojciec był to, ojciec napalił w piecu i było ciepło. Pojedyncze drzwi też wiało to wszystko. wszystko. Później, jak zaczęli bombardować, te naloty były, no to makabra. No były to czasy i, i, i smutne, i, i głodne, i chłodne. Bo ja wchodziłem, ojciec jak za niego wzięli, to wyprodukował mi, można było kupić takie podeszwy drewniane, wiesz. I to się obijało, takie cholewki musiały być. Ze skóry i tym objali takimi skobelkami obijali to. Na zimę to była jedna, jedyna, że tak powiem, e, jedyny ratunek, bo w tym od drewna tak nie nogi nie marzły. A poza tym jak ktoś jeszcze miał ciepłe skarpy, ale ja obijałem w stare szmaty. Nie miało skarpet. Wszystko się wydarło i była bieda. To mama darła jakieś tam pościeleć się, coś, to w tym, ale mimo to człowiek wciąż był zaziębiony. bo no jak nie, jak było 30 stopni, albo 25, czy więcej, to i tak nie można było cały czas w domu siedzieć. To się wychodziło na podwórze chociaż, a, a śniegu było tak tyle, że ledwo się przy, w tym tunelach przechodziło. I ja poszedłem po to, żeby nie umrzeć z głodu, bo umarli z głodu, gdybym nie poszedł do fabryki Sera, która dziś jest tu naprzeciw Kulczyka, tam były pola i tam była ta fabryka Sera, to gdybym nie przyniósł z kartonu, taki karton, taki. Wielki tam było, nie wiem, 20-15 kg Sera. Przyniosło na sankach do domu, ale co 10-15 metrów stali SS-mani z tymi gotowymi do strzału i tylko się bałem, żeby mi w plecy ktoś nie strzelił. To, to tam dzięki tylko sąsiadom mówię, pani Walczakowa, synowie idą po seru, tu, tego, no to ja, ile miałem, 14 lat, sanki wziąłem, bo jeszcze był śnieg, miejscami jeszcze był śnieg. No i na tych sankach dzięki Bogu przywiązłam to, a ile, ile perypetii z tym było bardzo, kochane. No i ten ser żeśmy jedli cały czas oblężenia Poznania. Matka kroiła po kawałku, żeby starczyło, nie, a jeszcze podzieliła się z innymi. Także widzisz, chleba było, bo, bo skąd? Brak, bo takie, nie, nie jedni mieli cukier, nie jedni mieli ser, nie jedni mieli tam jeszcze jakieś inne rzeczy, co się udało ukraść. Mój ojciec wrócił z obozu, z, tego, z tej ciężkiej pracy na Śląsku, a ponieważ miał swojego przyjaciela na garbarach. Garbary były spalone i ten nie miał nic, więc pomagał mu zbierać jakieś meble na wózek, pokłady krzesła, jakieś stoły, coś, na taki duży wózek, wiesz. I jechali tym, tu koło Kościoła Bożego Ciała, tam Kościoła Bożego Ciała jest taka czerwona szkoła, była budowlanka po wojnie. I tam byli ci. Rosjanie, wiecie, którzy rabowali, bo tam były w tych szkołach zgromadzone odzieże. Wszystko zabierali na ciężarówki, bo to wojsko też było, wiesz, wydarte by tego. Rabowali, a może też sprzedawali. No ale ludzie ci, co ulicą szli, to strzelali nie, dla niewinnych ludzi, jak do kaczek, piani. I to była tragedia, że zabrali go ojca, zabrali zaraz kolegę i zawieźli do szpitala tu na, do przemienienia pańskich. No ale cię tam zmarł, bo dostał tu, w ramię z karabinu nie przeżył. I tu tylko cieszyliśmy, cieszyliśmy się dwa dni ojcu a jeszcze nie zdążył opowiedzieć o sobie. A widzisz, gdyby nie pomagał temu, to by przeżył. I napisali na takiej brudnej kartce, w kratkę, eto do mojej mamy, eto waszego mąża ubili germańcy w naszych mundurach, jakie to podłe było, jakie to już kłamstwo. Matka ledwo była w tym zusie, to dostała. Ryn do 200 zł, to w domu 200 coś złotych to na chleb starczyło. Ach! Będzie tu, że nagle jakiś dobry duch, obudził niedość starca ducha.